w kuchnie tyle słońca, tymczasem ona była już w środku. Garnuszek z mlekiem, podgrzanym tylko troszeczkę, powoli pękał. Utwory Jadwigi Maliny z domu ciemne punkty na jasnych punktach czytała Katarzyna Dąbrowska. Jutro ciąg dalszy zapraszam i woda Smolka. Program Drugi Polskiego Radia minęło południe. Źródła. Borysiak witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z Tuliki Bartosik. Szwedzko-estońską artystką, której koncertu miałem okazję wysłuchać niedawno w Tallinie. To multiinstrumentalistka, której ukochanym instrumentem jest akordeon. To nagranie Tuliki Bartosik z płyty Storage Sons z roku 2017 i pierwszego albumu, którego miałem okazję w wykonaniu tej artystki posłuchać. Przyznam, że była to dla mnie wówczas jedna z kilku artystek z północnej części Europy, która grała na akordeonie. Nie ukrywam, że już wówczas byłem natomiast po uszy zakochany w muzyce Marii Kalaniemi z Finlandii, no i po latach okazało się, że Tuliki była jej uczennicą, która przez wiele lat swojej kariery oczywiście pozostawała pod dużym wpływem fińskiej mistrzyni. To zresztą dosyć wyraźnie słychać na nagraniach, których słuchaliśmy, czyli płcie Storage Suns. Ale jak mam to dzisiaj Państwu zamiar udowodnić, Tuliki Bartosik po pewnym czasie Stworzyła swój własny, niepowtarzalny język muzyczny, co sprawiło, że jest obecnie, według mnie, jedną z najciekawszych artystek wykonujących muzykę na pograniczu kilku stylów i gatunków ze Stoni. Już za chwilę zatem spotkanie z Tuliki, będzie to zapis rozmowy, którą przeprowadziłem z nią niedawno w Talinie z okazji Tallinn Music Week tuż po jej koncercie. Teraz natomiast jeszcze nagrania z kolejnej płyty. z płyty, która ukazała się w roku 2019. To Tempest in a Teapot. To wciąż nagrania solowe tuliki grającej wyłącznie na akordeonie. Tempest in a Teapot to album Turiki Bartosik z roku 2019. I w ten sposób dochodzimy do płyty Playscapes, która była moim zdaniem przełomowa w karierze artystki. To przypomnijmy rok 2023 i to właśnie głównie o tej płycie rozmawiałem z Tuliki podczas rozmowy, którą przeprowadziłem z nią dwa tygodnie temu w Talinie. Tuliki jest wszechstronną multiinstrumentalistką, kompozytorką i producentką. Jej muzyka obecnie bywa porównywana do twórczości takich neoklasycznych ikon, jak Philip Glass. Szczególne uznanie zdobywa dzięki nowatorskiemu podejściu do akordeonu. Jej album, Playscapes, stworzony został we współpracy z Sander Mulder. Płyta ta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno krytyków, jak i publiczności. Ta płyta doceniana była za przełomowe kompozycje, za pejzaże dźwiękowe, no i ciekawe instrumentarium. Playscapes znalazł się także na liście wyróżnień serwisu Bandcamp. Był zauważony w konkursie Songlines Music Awards. Został także uznany przez szwedzki magazyn Lira za folktroniczny album roku, no a przez Be Hype Magazine za jedno z najciekawszych i najlepszych wydawnictw 2023. Na początku chciałbym Ci pogratulować, bo naprawdę bardzo podobał mi się Twój koncert, idea, którą stworzyłaś. Muzyka, którą tworzysz dzisiaj, jest bardzo wyjątkowa i w jakiś sposób wciąż zakorzeniona w tradycji. Instrument, na którym grasz, akordeon, jest także bardzo bliski temu światu. Chciałbym więc zapytać, jaki pejzaż dźwiękowy Cię otaczał, kiedy byłaś dzieckiem? Czy to rzeczywiście miało na Ciebie wpływ? Yes, thank you for the congratulations. Dziękuję za gratulacje. Mogę powiedzieć, że już jako dziecko byłam wolnym duchem i z tego powodu miałam niemało problemów, bo nie pasowałam do systemu, ani w szkole, ani w domu. Bardzo lubiłam przebywać w naturze i do dziś tak mam. Kiedy tylko widzę otwartą wodę, od razu mam ochotę do niej wskoczyć. Uprawiam zimowe pływanie, potrzebuję czuć wokół siebie przestrzeń i wolność. Myślę więc, że moja muzyka, bo ona jest odbiciem mojej duszy i serca, niesie w sobie właśnie to doświadczenie. Nigdy nie potrafię robić niczego, co nie wypływa bezpośrednio ze mnie. Nie umiem udawać. Próbowałam, ale to po prostu niemożliwe i sądzę, że właśnie ta potrzeba wolności bardzo silnie odbija się w mojej twórczości. Nadal interesuje mnie muzyka tradycyjna, wszystkie historie, cały obszar bałtycko-nordycki. Poświęciłam temu mnóstwo badań i dziś coraz wyraźniej widzę, gdzie te kultury się przenikają, jak wpływają na siebie nawzajem, jak wiele wspólnego mają ludzie żyjący wokół Morza Bałtyckiego i jak to wszystko ujawnia się w muzyce. Tak, miałam szczęśliwe dzieciństwo, choć żyliśmy jeszcze w Związku Radzieckim. Uprawialiśmy własne warzywa. Mam korzenie w Worumie, więc spędzałam tam każde lato. Byliśmy niezależni. Mój ojciec nieustannie łowił ryby. Było spokojnie i dobrze. Czytałam książki i właściwie robiłam wszystko, na co miałam ochotę. Nigdy nie czułam, że czegoś mi brakuje. Jeziora i lasy, prawda? Tak, jeziora i lasy, ale także morze, od strony rodziny mojego ojca. On łowił również na Bałtyku. Harpunem. Czy zetknęłaś się w dzieciństwie z muzyką tradycyjną? Czy może było już za późno, by usłyszeć ją jeszcze na wsi w żywej formie? Na wsi nie było to aż tak powszechne jak w Worumie. Wciąż pamiętam muzyków grających na etnicznym, diatonicznym akordeonie. Byli bardzo popularni w latach 70. i 80. -tych. Myślę, że to był jeden ze szczytowych momentów tej tradycji. Na przykład Karl Kikas, najbardziej znany z nich, zmarł chyba w 1992 roku, jeśli dobrze pamiętam. Więc właśnie lata 70. i 80 były czasem jego największej aktywności. Słuchałam jego gry w radio. Był taki program zatytułowany Godzina Muzyczna, w którym emitowano różne nagrania. Pamiętam, że grał w wielkim studiu estońskiego radia, gdzie mikrofony wisiały pod sufitem, więc powstawał bardzo osobliwy pogłos. Do dziś pamiętam to brzmienie. Słuchałam tego w radioodbiorniku. Moi dziadkowie w Worumie bardzo lubili estoński akordeon diatoniczny, więc ta muzyka była częścią mojego świata, chociaż nie A jednak gdzieś była obecna. Tak, była obecna. Mój ojciec był muzykiem, więc przynosił do domu różne nagrania. To zabawne, ale jedno z pierwszych nagrań, których słuchałam z magnetofonu kasetowego, to był King Byli też Beatlesi i tego rodzaju muzyka. A potem całkowicie pokłonął mnie Queen. Byłam wręcz obsesyjnie zakochana w muzyce Queen i we wszystkim, co z nią związane. Ja. Przenieśmy się teraz do współczesności, jak odnajdujesz się dzisiaj, mając za sobą wszystkie te doświadczenia, tworząc muzykę pełną emocji, intymną, będącą połączeniem jazzu, ambientu, minimalizmu, a jednocześnie wciąż, moim zdaniem, zakorzenioną w tradycji, która była i jest dla Ciebie ważna. Bardzo lubię Twój album Playscapes. To muzyka, która przynajmniej dla mnie doskonale odpowiada czasom, w których żyjemy. Jak doszło do tego, że przeszłaś taką drogę i dotarłaś właśnie tutaj? Podróżuję tak długo, jak tylko pamiętam. I sama nie wiem, jak to się stało, bo przecież w czasach radzieckich wszystko miało być zamknięte, nie powinno to tak wyglądać, a jednak ja zawsze podróżowałam. Pamiętam, że do Szwecji pojechałam jeszcze wtedy, gdy istniał Związek Radziecki, nigdy więc nie miałam poczucia całkowitego zamknięcia. Już jako dziecko dużo podróżowałam. Często w związku z muzyką. Nawet jako bardzo młoda nastolatka pojechałam do Korei, reprezentować Estonię. Zawsze byłam w to jakoś zaangażowana. Najpierw grając na akordeonie, później także śpiewając w chórze. Podróże były wszędzie obecne. Late, jeszcze później later, szczególnie pociągała mnie uh, muzycznie Wielka, Wielka Brytania uh, zwłaszcza Szkocja really like Pojechałam tam po raz pierwszy musically. gdy nie miałam jeszcze And 20 Scotland. lat I saw a man playing Zobaczyłam tam mężczyznę grającego samotnie do tańca na akordeonie. To bardzo mnie poruszyło. Od tamtego momentu naprawdę zainteresowałam się muzyką szkocką. Do dziś mam w Szkocji Highlands, bardzo bliskich przyjaciół. Pamiętam, że dostałam kasetę z nagraniem Ailey Baina. Słuchałam jego lirycznej gry na skrzypcach, a te skale modalne obudziły we mnie coś bardzo Głębokiego. Jestem też osobą niezwykle wrażliwą na obraz, więc góry, natura, krajobrazy, wszystko to zostawiło we mnie ślad. Potem połączyłam te obrazy z dźwiękiem. Jestem też osobą, dla której bardzo ważne jest brzmienie. To ono przychodzi jako pierwsze, a dopiero potem rodzi się reszta muzyki. Zdarza się więc, że impulsem staje się jakieś nagranie terenowe. Bardzo dużo rejestrowałam telefonem. Wcześniej miałam pierwszy model Sony Walkmana z osobnym mikrofonem i nagrywałam mnóstwo rzeczy. Na przykład utwór London z albumu Playscape wyrósł z nagrania, które zrobiłam o 5 rano w metrze na linii Victoria. Ten dźwięk był tak interesujący, że cała reszta przyszła później sama. Z kolei utwór Robert Forge narodził się z odgłosu piasku, przesypującego się przez mały drewniany element wrzucony do ognia. Ten dźwięk w jakiś sposób zainspirował cały utwór. Tak więc podróże były dla mnie niezwykle ważne. Wszystkie wizualne i dźwiękowe inspiracje, które z <laughs> nich wyniosłam, są osedne, Tworzyliśmy ten album so really, razem z Sandrem I mean, Milderem, yeah, estońskim been producentem, kompozytorem i wioną To jedyna osoba, the, jaką dotąd audible, spotkałam, która podziela tę moją nieco dziwną obsesję na punkcie dźwięku. Czasem żartuję, że to wręcz perwersja brzmieniowa, bo potrafimy tak bardzo zagłębiać się w dźwięki, że zapominamy o całym świecie wądu. Rzeczywiście, to fascynacja pejzażem dźwiękowym, prawda? I to wciąż bardzo wyraźnie obecne jest w Twojej muzyce. Nadal mocno na Ciebie oddziałuje. Tak, tak, zdecydowanie. Playscapes jest właśnie o tym. To wszystko tam jest obecne, ale jest też tradycja. I nie tylko w znaczeniu muzyki tradycyjnej. Chciałbym Cię teraz zapytać o minimalizm. Minimal music to przecież również estetyka, która wydaje się bardzo silnie obecna w Twojej tłumie. Tu w Talinie żyje Arvo Pert. To oczywiście bardzo ważny kontekst, ale nie chodzi tylko o to. To także kwestia ciszy. Wspomniałaś właśnie o ciszy podczas ostatniego koncertu i powiedziałaś, że to najważniejsze, co chciałabyś eksportować ze Stonii. Bardzo mi się to spodobało. Tak, myślę, że to najlepszy produkt eksportowy, jaki mamy. Naprawdę tak uważam. Co mogę powiedzieć? Muzyka minimalistyczna jest przecież także o ciszy. Potrzebuje przestrzeni dla małych rzeczy, tak jak oddech. Ale dla mnie minimalizm wiąże się również z małymi fragmentami, które są powtarzane. A to z kolei jest też charakterystyczne dla riffów basowych, death metalów, którego no. słuchałam z wielką pasją. No. Na to, to dość niekonwencjonalne podejście. Tak, ale podobny mechanizm istnieje też w muzyce tradycyjnej. Na przykład w szwedzkich zawołaniach pasterskich pojawiają się te same motywy powracające raz po raz. Podobnie w estońskich melodiach pasterskich można usłyszeć jeden motyw, który stale pozostaje obecny. Myślę więc, że właśnie te dwa światy miały na mnie wpływ. Nie słuchałam zresztą przesadnie dużo muzyki minimalistycznej. Rzadko słucham muzyki podobnej do tej, którą sama piszę. Nie w tym gatunku żadnych idoli. Czyli nie masz całej półki płyt z muzyką Filipa no, Glasa? Muszę przyznać, i trochę mnie to zawstydza, ale wolę być szczera, że kiedy tworzyłam swoją pierwszą płytę, w ogóle nie słuchałam Filipa Glasa i nie bardzo wiedziałam, co odpowiedzieć. Because... Potem <laughs> poszłam na koncert jego I zespołu w Uppsali w this... Szwecji i, i zastanawiałam się, dlaczego we... oni grają te same, same, same rzeczy, które ja pisałam na akordeon. Wtedy zrozumiałam, skąd te porównania. Ja I... po prostu korzystałam then z tego układu I... dźwięków, bo I... był bardzo wygodny do gry na akordeonie. A potem go powtarzałam, bo repetycja fragmentu daje pewien Spokój, ale zarazem zmusza do wyrażenia bardzo wiele za pomocą niewielkiego ruchu. Myślę, że potrzebuje tej powtarzalności. Taka jest moja natura. Coś się uspokaja, potem uspokaja się jeszcze bardziej potem jeszcze i dopiero z tego zaczyna coś wyrastać. Potrzebuje właśnie takiej ciszy. Ale teraz już słuchałam Filipa Glasa, więc wszystko yeah, yeah. w porządku. Czyli twoja fascynacja minimalizmem była czymś całkowicie naturalnym? Tak, tak. Tak, naturalnym. Przyszła z zupełnie innego miejsca ale dobrze było odkryć, że ktoś wcześniej też już coś takiego odnalazł. A co z jazzem, który jest również ostatnio bardzo mocno obecny w Twojej muzyce? Trzy lata temu zaczęłam grać w szwedzkim zespole jazzowym i to było dla mnie spore zaskoczenie poznałam uh, Svante Södergwist Trio the, podczas showcase'u, na którym po raz pierwszy zagrałam swój solowy set elektroniczny. Byłam wtedy bardzo zdenerwowana. Pamiętam, że bałam się, czy zapamiętam wszystkie przyciski, obsługę loopera i całą resztę. Wszystko wydawało mi się ekscytujące, ale też stresujące. Svante, Kale i Adam słuchali mojego występu, a potem ja poszłam posłuchać ich koncertu. I obiec strony poczuły, że ta muzyka jest sobie w jakiś sposób bliska. Bardzo bałam się podejść do tych fajnych jazzmenów, ale w końcu się odważyłam. Powiedziałam, naprawdę podobała mi się Wasza muzyka, więc jeśli kiedyś pojawi się możliwość, bardzo chętnie bym z Wami zagrała, a potem po prostu odeszłam. Dopiero rok później dostałam wiadomość od fantego. Właśnie nagrywamy płytę i pomyślę, Mieliśmy, że przydałaby się na niej elektronika i trochę akordeonu. Rzadko choruję, ale wtedy akurat dopadła mnie naprawdę ciężka grypa. Miałam jeszcze solowy koncert w Berlinie, więc musiałam tam pojechać, a potem wróciłam pociągiem do Sztokholmu, całkowicie wyczerpana. Odpisałam z fantemu, nie dam rady, nie jestem obecna nawet we własnym ciele. A on napisał, to twoja jedyna szansa, teraz albo nigdy. Pojechałam więc do studia. Pamiętam, że byłam wtedy jakby gdzieś indziej, cały czas poza sobą, z poczuciem, że świat jest dla mnie zbyt intensywny. I właśnie w takim stanie nagrałam wszystkie partie na album The Rocket. Potem chłopcy powiedzieli mi jeszcze, mamy premierowy koncert w Sztokholmie. Przyjedź jako gość specjalny i zagraj z nami. Wtedy czułam się już lepiej, więc z radością się zgodziłam. Po koncercie wytwórnia Caprice Records powiedziała, nie wiem czy wypada to cytować, ten zespół brzmi znacznie lepiej, kiedy jesteś w jego składzie. Byłam całkowicie oszołomiona, bo to przecież był zespół jazzowy, a ja nigdy nie czułam się częścią jazzu ani częścią czegokolwiek. Ale później zrozumiałam, o co chodziło. Jeśli mamy klasyczne jazzowe trio fortepian, perkusję i kontrabas, czasem z Fante gra też na wiolączeni, czyli wciąż tradycyjne brzmienie. To zwykle dodaje się trąbkę albo saksofon jako instrument prowadzący melodię. A tutaj tę rolę przejęłam ja. To stworzyło zupełnie nowe brzmienie. Myślę, że właśnie to ich zafascynowało. Zobaczyli we mnie instrument melodyczny i to miało sens, bo całość zaczęła brzmieć naprawdę wyjątkowo. Pojawiło się też coś, co nazwałabym szwedzką nostalgią. Uczucie trudne do przetłumaczenia, pewien sposób opisywania szwedzkiej duszy. Akordeon jest przecież również obecny w Szwecji, a Asfante ma korzenie w Helsingland, regionie bardzo silnie związanym z tradycją ludową. Coś tam po prostu Zajskrzyło. Zaczęliśmy razem koncertować, a teraz nagraliśmy już drugi album, na którym jestem obecna we wszystkich utworach. Uczestniczyłam też w produkcji i całym procesie twórczym, więc tak, dziś jestem członkinią zespołu jazzowego. Pomyślałam też wtedy, skoro mnie zaakceptowali, to chciałabym grać solówki i to nie jedną, ale kilka bo inaczej dostawaliby tylko tę zabawną część mojej obecności. Musiałam trochę zawalczyć o przestrzeń na solówki, ale teraz idzie coraz lepiej. Musiałam też dużo ćwiczyć rytmy synkopowane, bo mój sposób grania, ambientowy, bardziej malarski, nie do końca pasował do tych wszystkich zmiennych metrum wejść w punkt i precyzyjnej artykulacji. Teraz jednak czuję, że technicznie jestem coraz lepsza i bardzo mnie to cieszy. A granie z nimi jest po prostu wspaniałe. To cudowni ludzie. Wszystko odbywa się w atmosferze otwartości. Wspólnie tworzymy muzykę. W przyszłym tygodniu ruszamy właśnie w klasę po Niemczech. To już nagranie Tuliki Bartosik z zespołem Sventy Söderquistrio, czyli z płyty, która ukazała się dosłownie kilka tygodni temu. Like in the Movies, czyli jazzowa wersja Tuliki Bartosik, która, jak państwo słyszeli sama, kilka chwil temu opowiadała o muzyce, którą tworzyła na przestrzeni wielu lat. To był zapis spotkania, które miało miejsce dwa tygodnie temu w Talinie. No i na zakończenie jeszcze nagrania z roku 2015 i to także bardzo ciekawa historia i płyta, bo tym razem Turiki Bartosik wystąpiła wspólnie z Mari Kalkun i Ramo znanym ostatnio z duetu PULUP. To muzyka na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Kuba Borysiak, do usłyszenia. Karmus, aressele, valu harakule, alu, musta le, cirkule, mu, tubi, minu terves. Kirmus, karmus, aressele, valu harakule, alu, musta le, cirkule, mu, minu Zapiski ze współczesności Aldona łaniewska -Vogue. dzień dobry. Przed nami kolejna gawenda jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich architektów, profesora Romualda Leglera. W swej dzisiejszej opowieści profesor powraca do pobytów w Wiedniu i Syrii. Pobyt w Syrii był niesamowicie ciekawym, dlatego że udało się zetknąć z kilkoma bardzo atrakcyjnymi tematami do projektowania. Jednym z takich tematów to na początku, który był już w wyniku kontraktu zawartego z Polską, jest taką firmą pośredniczącą w handlu zagranicznym, to był projekt Auditorium maksimum dla Uniwersytetu w Alepo. Gigantyczna skala widowni, 5 tysięcy ludzi. Ja robiłem to z takim warszawskim biurem projektów, które się specjalizowało w obiektach teatralnych. Jako jeden chyba właściwie w, w tym yy, zespole krajów tak zwanej demokracji ludowej. To nie robili na Czechy i na Rosję. Wszędzie, gdzie ktoś się takim tematem, to korzystał z tych fachowców. No i ja ich też tam poprosiłem, żeby jako m, wsparcie branżowe uczestniczyli. I ten projekt był rzeczywiście niesłychanie pierwszym, ale ciekawym zagadnieniem, bo w nowej kulturze, w tradycji tego miasta, w jego znaczeniu jako uniwersyteckiego miasta, znalezienie jakiejś wypowiedzi, która by dopisała się do tego klimatu architektury, pod względem języka architektury, pod względem technicznych wymagań, to, to było oczywiste, że trzeba zrobić. To było doświadczenie duże i myślę, że Jednym z takich ważniejszych to było to, że projekt przeszedł wszystkie fazy, został skończony w fazie na budowy, nawet rysunki wykonawcze, czyli on był przygotowany do realizacji, ale też była szansa zademonstrowania dla nich nowej techniki, która nie była obecna na ich rynku. Mówię o technikach teatralnych ciekawostką, która potwierdzała, że, że oni nie bardzo się nawet umieli poruszać w tych zagadnieniach. To była prezentacja projektu, gdzie jak zwykle na takiej dużej scenie potrzebne są zapadnie, podobne jak w teatrze, no bo sala miała też charakter wielofunkcyjny, to zaprojektowane zapadnie zgodnie ze sztuką, którą teatry wszystkie na świecie stosują. Eksperci lokalni zapytali, a dlaczego cała scena nie może być zapadnią, tylko jakiś jej fragment, więc to świadczyło o tym, że nie bardzo mieli przygotowania do tego, żeby nawet ocenić ten projekt. Ale to było doświadczenie architektoniczne, które nam otworzyło drogę do innych zaproszeń. Na przykład zostaliśmy zaproszeni do zrobienia konkursu na nowy Uniwersytet w miejscowości Holmes. I ten konkurs wygraliśmy też olbrzymi 15 wydziałów, z tego co pamiętam, z całą strukturą zaplecza laboratoryjnego, badawczego. I ciekawostką było to, że oni już wtedy, chyba inspirowani trochę przez kontakty z Anglikami, Wcześniejsze, powiedzieli, to to zaplecze naukowo-badawcze dla Uniwersytetu. Proszę wciągnąć jako zaplecze również dla szkół technicznych, jak gdyby ten zespół szkół technicznych miał tworzyć drugą stronę tego Uniwersytetu, czyli na niższym trochę poziomie, ale żeby tą bazę laboratoryjną badawczą wykorzystać w pełni, to ten zwycięski projekt był w dużym stopniu doświadczeniem, które uzyskałem robiąc z profesorem Szwancerem projekt na Uniwersytet w Riyad w Arabii Saudyjskiej. To spięcie tematyczne pozwoliło mi wykorzystać doświadczenia przy tamtym projekcie, przy którym oczywiście nie miałem zbyt wielkiego wpływu na ideę, bo to tworzyli ludzie od założeń urbanistycznych poprzez architekturę. Ja miałem tylko to szczęście, że profesor Szancer poprosił mnie żebym zajął się kwestią strefy centralnej uniwersyteckiej, tam gdzie rektoraty, główna męza, biblioteka, że tam ta strefa jest taka bardzo reprezentacyjna. Tam mnie poprosił, o, żebym się zajął tą formą szkicowania architektonicznego i urbanistycznego ukształtowania tej przestrzeni, ale ja przy okazji miałem możliwość usłyszeć, jakie inne problemy występują przy projekcie i udało się tę wiedzę wykorzystać właśnie w Homs. I to chyba była jedyna podstawa naszego sukcesu, że ja nie byłem, jak to się mówi, zielony w tym temacie, miałem już pewne doświadczenie za sobą. Więc ta spinka między Wiedniem a Syrią się tutaj jakoś zarysowała w sposób jednoznaczny. I oprócz tego, że jeszcze konkurs na parlament też był naszym sukcesem, to się też nie zrealizowało, bo miał taką ideę, bardzo demokratyczną, że ludzie będą mogli wchodzić na dach budynku parlamentu i spacerując po takiej współcześnie zaprojektowanej kopule będą mogli podziwiać tak zwane żywe muzeum Damaszku, co było moją ideą, żeby mogli miasto swoje podziwiać z innego horyzontu. To się wszystko spodobało, tylko oczywiście nie było możliwe, żeby ludzie w ogóle wchodzili do budynku parlamentu, no bo demokracja ludowa w każdym kraju zabraniała kontaktu z swoim przedstawicielskim organem. <śmiech> Ale to przywiozłem. To łatwo może zilustruję fakt, że studiując samą architekturę mieliśmy wyjazd do wielu miejscowości historycznych zaczynając od Palmieri, ale zwiedziliśmy amfiteatr rzymski. I ten amfiteatr rzymski według klasycznych zasad miał zawsze doskonałą akustykę. Zbudowany cały z kamienia. I proszę sobie wyobrazić, że doświadczyliśmy tego, jak to działa. Faktycznie to genialne. Można zapalać zapałkę na scenie, żeby słyszeć w ostatnim rzędzie amfiteatru. Projektując Filharmonię w Łodzi, postanowiłem zrobić wnętrze sali koncertowej z kamienia właśnie przywożąc tamto doświadczenia, że kamień może być świetnie wykorzystany do celów akustyki, co nie jest standardowym myśleniem i chyba to jest chyba jedyna widownia, która nie ma drewnianej bazery akustycznej. I argumentem moim było właśnie to, że z tego materiału tworzono genialne układy akustyczne w amfiteatach rzymskich czy greckich i to Bostrze, Amfiteat, udowodnił w czasie tej Wizyty. I to jest ten import wiedzy z Syrii do, do Polski, co oczywiście nie skończyło się zbyt łatwym procesem przechodzenia przez uzgodnienie ze środowiskiem muzycznym w Łodzi, bo nawet dali mi bilet powrotny do Krakowa, żebym już więcej nie zawracał głowy. To było zabawne, bo się całe gremium muzyków z Akademii Muzycznej postawiło przeciwko mnie, zwołali telewizję prasę i, i mówi, tego pana to proszę wyprosić, niech on tutaj do mnie zawraca głowy. Jedyny problem, jaki mieliśmy z tym kamieniem, to on miał być początkowo z Indii sprowadzany. Z jednym kamienioławem hinduskim mieliśmy kontakt i oni biedni wymagania, które narzucała nam geometria tego ustroju akustycznego, zrobionego z kamienia, przesyłali zdjęcia, my no, wycięliśmy taki pasek 3 metry na 15 cm szeroki, ale się złamał. No to coś mówi, to weźmiemy inny gatunek. Znowu takie same zdjęcie, w końcu Szwedzi dostarczyli twardszy, solidny, porządny i, i stoi, ale nie tak piękny, no, to, ale, ale jest. I y, też może trochę historycznie zapomniany fakt, ale sprawdzian tego, czy to jest rzeczywiście ustrój, który akustycznie działa, to był koncert inauguracyjny. Wielokrotnie opowiadam, że to był dla mnie największy, wzruszający moment, bo zagranie koncertu skrzypcowego solo Paganiniego przez pierwszego skrzypka w Filharmonii Łódzkiej skończyło się tym, że podszedł do, do ściany i pocałował Inny obiekt, który zrealizowałem w Łodzi, skończył się pretensjami inwestora, który dzwoni do mnie i mówi, ja już mam pana dość. Wiem, Oni o 6 rano przychodzą i proszą o wywiady, <grydy> to, wie, to tyle szczęścia, że pan wstaje rano, a kto rano wstaje, temu mu pan wgdaje, więc niech się pan nie martwi. Taki budynek opus filmu zrobiliśmy dla producenta filmów reklamowych, to zresztą wydaje mi się, że do dzisiaj jest budynek, który jest przełomowy w, w niektórych aspektach architektonicznego detalu. O szczegółach trudno opowiadać, ale w każdym razie na pewno zasada łamania konwencji ciągle mi przyświeca. Jak miałem możliwość dzięki koleżance, mojej mamie, czy właściwie takiej prawie, że z rodziny już osoby, od czasu do czasu uzyskać jakieś czasopismo architektoniczne, to widziałem, jak świat architektury w tym czasie otwiera nowe drogi myślenia, Byłem świeżo po studiach, po tych doświadczeniach asystenckich, po jakichś tam próbach zdobycia praktyki budowlanej, co było konieczne. Brak tego dostępu do tej wiedzy, nie było żadnych czasopis, które by transmitowały tą wiedzę. Muszę jakoś rekompensować, może uda się pojechać i, i, i zażyć tego powiewu architektury. Udało się z perypetiami. Perypetie zaczęły się w pociągu, czy miałem osobistą rewizję, czy przypadkiem nie przewożę dolarów albo jakiejś innej zakazanej rzeczy, ale okazało się, że jedyna nieprzyjemność to ta osobista rewizja się odbywała w wydzielonym przedziale i musiałem się rozebrać do pierwowzoru Adama. No, ale szczęśliwie się skończyło, dojechałem no i poszedłem ze swoim takim skromnym dossier, jak na ówczesne czasy. Wiedziałem, że profesor Szwancer Uchodzi za taką e, właściwie gwiazdorską postać w architekturze nie tylko Wiednia czy, czy Austrii, ale w ogóle Europy. Twórca jednego z najbardziej spektakularnych budynków biurowych, który otworzył ścieżkę do budynków tak zwanych wiszących. Zapukałem do, do jego drzwi, biura, pokazałem to na jakimś kiepskim kseru wydrukowane parę projektów. No to on mówi tak do dyrektora administracyjnego, swojego zresztą kolegi, którym walczyli pod Stalingradem razem. To też świadczyło o przeszłości profesora, no ale taki był czas. I w każdym razie profesor powiedział: To zatrudniamy tego pana. Zapytał mnie się, jaką chce mieć pensję. I ja mówię, że no tak, przynajmniej 5 tysięcy szylingów. To on mówi, panie Hortoer, to proszę mu dać dziesięć. I na szczęście dostałem się do zespołu, który z niemiecka nazywa się Foreign Tours Groupy, czyli do takiej grupy, które robi tylko koncepcję. To był naprawdę łódź szczęścia, ponieważ nie siedziałem przy jakichś projektach, które pewno były nużące, bo rysunki konstrukcyjne to już nie jest to samo, co intelektualny wysiłek przy koncepcji. I Piątką pozostałych kolegów, którzy tam pracowali, jest tak zwanym dyrektorem artystycznym atelier profesora Szwancera, Tworzyliśmy team, który robił konkursy, i takie wstępne koncepcje do projektów. A więc tematyka, którą miałem okazję zapoznać w czasie tego pobytu, no, dawała mi duże doświadczenie w różnych profilach architektonicznych zadań. Ciekawostką było to, że na przykład nieznane było w naszych państwowych biurach. Tego typu wysiłek twórczy architekta, który polegał na dziesiątkach studiów koncepcyjnych. A tam profesor Szwancer, który wtedy budował również budynek ambasady austriackiej w mieście Brazylia, wyjeżdżając, mówi tak: Panie, że będzie pan tutaj miał teraz dwa tygodnie czasu, bo mnie nie będzie. Jest taki budynek, czy właściwie zadanie do zaprojektowania. Trzy budynki biurowe, każdy o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych netto. I ja oprócz jakichś tych usługowych garaży innych stołówek, ja wyjeżdżam teraz na dwa tygodnie. I nie wolno panu użyć niczego, żadnego narzędzia. Ręka, papier, ołówek, kredka, nic więcej. I robi pan szkice. Nie wolno mi było nawet od żadnej linijki, czy od, na, na rajsbrecie, bo wtedy się jeszcze rysowało, od przykładnicy tak zwanej. Nie wolno było nic na wszystko, bo ideowym szkicem. No i ekspozycja takich szkiców była wykładana na ścianie, która miała circa 17 metrów długości. A opowiadam to trochę dlatego, że specyfika dyskusji potem nad tym, który z wariantów wybrać, który stanowi podstawę do dalszego, który jest takim zalążkowym szkicem i który dobrze formułuje ideę, a o tej idei uważam, że u nas się często zapomina, że to jest najważniejszy element projektu. To powinno być chronione prawem autorskim w stu procentach. No bo to jest ten wytwór intelektualny wartości, którą się dodaje i artystycznie, które się dodaje do kultury w ogóle. No w każdym razie cały ten przegląd polegał na tym, że ja te szkice musiałem porozwieszać. Siadało grono tych współpracowników profesora. On sam jak wrócił, no i zaczęła się dyskusja. To dobrze, to nie, to proszę wyrzucić. Tam użył jakiegoś bardziej, mniej parlamentarnego słowa. I z tej całej selekcji po jednej, po drugiej takiej rozmowie zostawało trzy, cztery i nad nimi się zaczęło dyskutować i jedna wchodziła już jako ta wizja, która rokuje najlepsze rozwiązanie I ta metoda, próbowałem to oczywiście nie wdrożyć na taką skalę, bo nie miałem możliwości, ale wdrożyłem to swoją praktykę. Szkicownik z, z różnymi rozwiązaniami poszukującymi idei. to jest właściwie to coś, co troszkę teraz zaniedbam, albo robię to w innej formule, nie, nie rysunków w szkicownikach takich papierowych. To z racji czysto pragmatycznej, bo łatwo mi jest przesłać dalej rysunek, ale dalej ręka. Natomiast muszę powiedzieć, że ten szkicownik dał mi też, i to jest po tego okresu wiedeńskiego no mi też szansę reprezentować Polskę w takim projekcie Architecture Relations for Europe, bo jako swoje dosie pokazałem ten szkicownik. Tak profesor Romuald Legler wspominał swoją pracę architekta w Wiedniu. Kolejny odcinek zapisków ze współczesności z udziałem profesora jutro o 12.30.